Rozdział piętnasty Winnica Pana, dom Izraela, zostanie spustoszona i jego lud będzie rozproszony. Będą wtedy ciężko doświadczani. Pan podniesie chorągiew i zgromadzi Izrael. Porównaj z rozdziałem piątym Izajasa. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Po środku zbudował wieżę i wykuł tłocznie. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona dzikie wydała jagody. Tak więc o mieszkańcy Jeruzalem i ludzie z Judy rozsądźcie proszę między mną a moją winnicą. Co jeszcze miałem uczynić? a nie uczyniłem winnicy mojej. Czemu, gdy czekałem na winogrona, wydała dzikie jagody? Oto powiem wam, co uczynię mojej winnicy. Zabiorę jej żywopłot, by pasły się na niej zwierzęta, zburzę jej ogrodzenie, by ją skratowano. Będzie leżeć odłogiem, nie będę jej przycinał ani plewił, że wzajdą tam osty i ciernie. Chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. Oto winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy jego wybranym szczepem. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto bezprawie i prawowierności, a oto krzyk grozy. Biada tym, którzy przydają dom do domu, przyłączając rolę do roli, aż nie ma wolnego miejsca, aby sami mogli mieszkać w kraju. Do moich uszu dotarł głos Pana Zastępów, Zaprawdę, wiele domów ulegnie ruinie, a wielkie i wspaniałe miasta będą bez mieszkańców. Oto dziesięć morgów winnicy nie przyniesie nawet jednej baryłki wina, a dziesięć korców wysianego ziarna jednego korca. Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkami i przesiadują do późnej nocy, rozpalając się winem. Nic, tylko harfy i liry, bębenki, flety oraz wino na ich ucztach. O sprawę Pana nie dbają i nie dostrzegają dzieł rąk Jego. Mój lud jest więc w niewoli przez swą niewiedzę. Ci, co chlubę Jego stanowią, giną z głodu i rzesze Jego schną z pragnienia. Piekło powiększyło się więc i rozwarło swoje podwoje bez miary. I przepadnie w nim ich chowała, bogactwo i przepych Oraz ten, kto się z nimi weseli Poniżony zostanie zwykły człowiek Upokorzony potężny, a oczy dumnych będą spuszczone Pan zastępów zostanie wywyższony w sprawiedliwości Bóg święty w sprawiedliwości okaże swą świętość Wtedy to paść się będą baranki, jak na swym pastwisku a z opuszczonych pól bogaczy żywić się będą przychodnie. Biada tym, którzy na postronkach próżności ciągną nieprawość, a grzech powrozami. Biada tym, którzy mówią prędzej, niech przyspieszy swe dzieło, byśmy zobaczyli, niech się zbliżą i urzeczywistnią zamiary świętego Boga Izraela, abyśmy się o nich przekonali. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy stawiają ciemność za światło, a światło za ciemność. Którzy przedstawiają gorycz jako słodycz, a słodycz jako gorycz. Biada tym, którzy uważają się za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocniej w mieszaniu trunków. Biada tym, którzy za podarek uniewinniają winnego, a odmawiają słuszności sprawiedliwemu. Jak słomę pożera język ognisty, a siano znika w płomieniu, Tak korzeń ich spróchnieje, a kwiecie ich, jak pył uleci, Bo odrzucili prawo Pana zastępów I wzgardzili słowem świętego Boga Izraela. Dlatego rozpalił się gniew Pana przeciw swojemu ludowi, Wyciągnął rękę i wymierzył mu cios, Aż góry zadrżały, a ich trupy, jak padlina, zaległy ulice. Mimo wszystko gniew jego się nie uśmierzył i ręka jego pozostaje nadal wyciągnięta. Podniesie on chorągiew dla odległych ludów i gwizdem wezwie je z krańców ziemi, a oto przyjdą szybko i lekko. Nie ma pośród nich słabego ani zmęczonego, nikt nie drzemie ani nie śpi, nikt nie odpina pasa ze swych bioder, ani ma rozerwany rzemyk u trzewików. Strzały ich ostre i każdy łuk napięty Kopyta ich koni są jak krzemień Koła ich rydwanów pędzą jak huragan A ich ryk jest jak ryk lwa Jak młode lwy zaryczą Porwą są zdobycz i umkną A nikt im nie wyrwie Szum przeciw nim powstanie w ten dzień Jakby szum morza Lecz gdy spojrzą na ziemię Oto ciemność i żałość i światło nieba zostało przyćmione przez ciemne chmury.